był Żydem i szkodził Żydom w ich, za, ich zawirowaniach religijnych, no to Żydzi go wzięli zabili. Ale prawdą jest to, że Bóg wybrał naród żydowski i Bóg nigdy narodu żydowskiego nie porzucił. I tak tam się muszą ponawracać ci Żydzi do Boga, ja o tym wiem. Byłem w Izraelu, tam z 10% ludzi najwyżej w Boga wierzy, szczerze dzisiaj. Reszta to są ateiści, religijni ateiści, którzy mają swoje szabaty, którzy mają swoje obrzezania, ale oni w ogóle nie wierzą w Boga Żywego, zgadza się? Oni w ogóle nie wierzą w Boga oni po prostu robią jakąś tam religię, jak w każdym kraju jest jakaś religia, jest religia judaizmu. A więc w czym są? Są w zwiedzeniach różnych. I radio chrześcijańskie ono mówi, że jest jakieś, jaka, jak, jak, jak, bo to Żydzi, bo to Żydzi, ja mówię, ale ludzie, Żydzi to są po prostu ludzie. Więcej. Słuchajcie, no to jest takie proste, dzisiaj na tronie Boga zasiada Żyd. Bóg jest Żydem. To no straszna prawda dla, dla antysemitów, dla chrześcijańskich antysemitów. Ale te zwiedzenia jakby weszły w ten, w, pewne, w pewne mentalność. Czemu? Brak świadomości priorytetów Bożych. Brak świadomości priorytetów. Rozumiesz? Brak świadomości priorytetów. Ludzie nie wiedzą tego, nie rozumieją, a za tym też idzie brak absolutny brak mocy, bo jak Ty czegoś nie wiesz, to nie możesz zrobić czegoś, bo Ty nie wiesz. A Bóg mówi, ale ja właśnie wam to objawiłem, jakie są moje kryty. I chcę, żebyście je poznali. A jak wy je poznacie, to to was wyswobodzi, bo to jest prawda, a prawda wyswobadza. Poznacie prawdę, a prawda wyswobadza. Prawda wyswobadza. W liście do Filipian 3.8. List do Filipian 3,8. Zapiszcie proszę. Jest napisane tak, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. To do nas należy porzucenie fałszywego systemu i przyjęcie prawdziwego systemu wartości. To nie jest tak, że Ty sobie leżysz i raptem Bóg dotyka Cię. Py! I Ty masz prawidłowy system wartości. Bóg dotyka Cię i mówi tak, jestem Twoim Panem. I teraz szukaj moich prawd. Bo dopóki nie uznałeś mnie za Pana, no to szukałeś innych prawd. Ale jak już mnie uznałeś za Pana, to szukaj moich prawd. Przyjaciele, jesteśmy chrześcijanami. I my powinniśmy szukać prawd chrześcijańskich. Jeżeli my mieszkamy w naszym kraju, to my powinniśmy znać Konstytucję. Rozumiecie? Ja wiem, że, że to może być wypaczona konstytucja, ale ona jest naszego kraju i my nie możemy nie znać tej konstytucji. I jak mieszkasz w tym kraju, to ciebie wiesz jakie prawa obowiązują tego kraju. Wiecie, że w tym kraju jak się przechodzi przez pas na czerwonym świecie, to się dostaje mandat. To nie jest normalne. Pojedziesz sobie na przykład do Austrii, tam jest normalną rzeczą, że światło jest informacją dla przechodnia że w tej chwili przejeżdżają samochody, ale wolą przechodnia jest przejść lub nie przejść i nikt Cię nie goni za to, że Ty przechodzisz na czerwonym świetle, bo to jest Twój biznes, czy Cię przejedzie samochód, czy Cię nie przejedzie samochód. Rozumiesz o co chodzi? Ty masz wolną wolę wpadnięcia pod samochód. W takim państwie jak Polska jest przepis za przepisem. Nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, trzeba to, trzeba to, trzeba tamto. Żeby zdać prawo jazdy, rozumiesz? Wiecie, że jest łatwiej zdać prawo jazdy w Irlandii niż w Polsce? Łatwiej się nauczyć języka angielskiego trochę i tam jest łatwiej zdać prawo jazdy! No w Irlandii, człowieku, no! To jest w ogóle proste jak drut niż w Polsce! W Polsce jest wszystko trudne! VAT jest bezbożny! To jest bezbożna rzecz! 23% VAT. Rozumiesz? Jest kupa bezbożności w naszym kraju. W Biblii jest napisane 10 Procent dla księcia. Takie są podatki. Wiesz, jaki jest podatek dla Państwa? 10%. No w naszym kraju płacisz za 40 albo z 50%. To jest bezbożność, ja tu wiem. Ale mieszkając w tym kraju, Ty musisz to robić, bo Cię do puchy zamknął inaczej. A więc godząc się na to, żeby być Polakiem, musisz się zgodzić na ten system. Godząc się na to, że jesteś chrześcijaninem, musisz zgodzić się na system Bożych priorytetów. Bo Cię diabeł dojedzie jak cikołowce. Rozumiesz? Po prostu nie dasz rady. Jeżeli my nie będziemy chodzić w Bożych priorytetach, to diabeł ma do nas prawo. Wiesz dlaczego? Bo on mówi tak. Nie mogę Cię dotknąć, jeśli chodzisz wedle Bożych prawidł. Ale jeżeli nie chodzisz wedle Bożych prawidł, to jesteś po mojej stronie. A na moim gruncie mogę Cię przejechać jak hebel. I Ci Jezus nie pomoże. Szok. Ludzie myślą, że mogą przejść na stronę diabła i że Jezus im tam pomoże. Jezus, posłuchaj, jeżeli ty sobie wyjedziesz do Niemiec i w Niemczech coś narozrabiasz, to cię tam zamkną do pudła. Ok? I polski system sprawiedliwości cię tam do nie wyciągnie. Dlaczego? Bo ty złamałeś prawo jakie? Niemieckie i to jest Twój biznes, czyli Ty wyszedłeś pod prawa polskiego, opuszczając granicę państwa i wszedłeś sobie pod prawo niemieckie. To teraz niech Cię Niemcy sądzą i Ty możesz być Polakiem i mieć paszport Polski, halo, ale jesteś po stronie niemieckiej. Rozumieć? Już, kiedy przeszedłeś na stronę niemiecką, wyszedłeś pod prawa polskiego. Kiedy Ty przechodzisz na stronę przeciwnika, tak, Ty rezygnujesz świadomie z praw Bożych, to wchodzisz pod prawa diabelskie. Oczywiście, jeżeli Ty zawołasz, ratuj mnie, to On Cię stamtąd wyciągnie, ale wiesz co On z Tobą znowu zrobi? Wstawi Cię znowu w swoje prawa. I jeżeli Ty znowu nie będziesz chciał przestrzegać Jego, jego praw, to znowu się władujesz w prawa diabelskie. I to nie jest tak, że Bóg kogoś sądzi przyjaciele, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo Jezusa osądził. To jest nieprawda, że Bóg sądzi nas za nasze grzechy, to jest bzdura. Prawdą jest to, że my wychodząc z Bożych praw wchodzimy pod prawo szatana, a prawo szatana o nie jest przyjemne. Nie wiem, czy ktoś z Was się interesował kiedyś takim gościem jak Hamurabi. Wpiszcie sobie kiedyś w Google Hamurabi. w kodeksie Hamurabiego. Żeby wam nie powiedzieć, ja już nie pamiętam ile, ale chyba w 70 paru przypadkach była kara śmierci za różne rzeczy. Ty. Hamurabi jechał jak. Tak było tak. Jak się ukradnie, ręka obcięta. Jak się kogoś kopnie, noga obcięta. Wiesz o co chodzi? Ty. On jechał z ludźmi jak dzik hamurabi. A porządek miał taki w kraju że człowiek. Chciało się być u niego w kraju? To trzeba było wejść pod porządek hamurabiego. Rozumiesz? Krzywo się spojrzałeś na kogo ci wyjęli. Koniec! Pasuje, nie? A jak nie pasuje, to się zrywaj z kraju! Musisz, będąc chrześcijaninem, chodzić w Bożych priorytetach. Przecież nie ma dla nas innej drogi. Nie ma. Nie ma. Po pierwsze, w duchu mamy. Poukładane priorytety Boże. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, w Twoim duchu są Boże priorytety. Masz je tam. Co musisz zrobić? Wydobyć je. Musisz zacząć wydobywać Boże priorytety przylecie. To nie jest coś takiego, że ty one są przed Tobą ukryte. Jeżeli Ty zaczniesz szukać Bożych priorytetów, to z Twojego Ducha zacznie się wyja ujawniać prawda. Weźmiesz Biblię do ręki i powiesz Ojcze, ja szczerze teraz szukam Twoich celów, Twoich dążeń, Twoich prawideł. Twoich pragnień. Wiesz, ja tak się modlę. Ja się modlę do Boga i mówię: ojcze, ja chcę Twoich pragnień, ja chcę pragnąć jak Ty. Ja chcę mieć Twoje cele, Twoje dążenia. Ja chcę od rana chcieć tego, co Ty chcesz. Wiecie? To jest piękne. Kiedy tak zacząłem się modlić, zacząłem inaczej patrzeć na ludzi. Wiecie, patrzę teraz na ludzi, wiesz jak? Z litością. Szkoda mi ludzi nienawróconych. Szkoda mi. Kocham ich. Wiecie, tak wielu ludzi a, mówi źle o takim usługującym, który się nazywa Ben Hin. Mało ludzi wie o tym, że kiedy on wchodził w swoją służbę i modlił się do Boga wiele lat temu, był młodym chłopakiem, mówił, panie, chcę mieć jak ty w sercu. To wiecie, co się stało? Jak zaczął płakać, to płakał dwa tygodnie. Wszyscy zależy zwariował. Płakał w dzień, płakał w nocy, rozumiecie? Patrzył na ludzi i widział, że ludzie idą do piekła. Płakał za nimi. Nie jadł, pościł i płakał za ludzi. Przez dwa tygodnie, po dwóch tygodniach był złamany jak patyk. Klęczał w swoim pokoju przed Bogiem. Złamany jak patyk. Jego mama otworzyła drzwi i chciała posprzątać u niego. I moc Boża ją podniosła i wyrzuciła na przedpokój. Rozumiecie? I duch święty stąpił na Benego. Po prostu. I zaczął iść jak przecinek do przodu. I się ludzie mówią, bo on ma odrzutowiec. Ja mówię, ja widziałeś go ze wpływem wersacyjnym. Czym go chcesz przewieźć z kontynentu na kontynent? Czym chcesz samą tą grupę uwielbienia, która ma kilkadziesiąt osób przyjechać? Czym chcesz przewieźć instrumenty? Czym chcesz przewieźć sprzęt nagłośnieniowy, którym się nagłaśnia stadiony? Ekipa Benego wjeżdża, rozumiesz? To niczego nie chce, tylko ma wszystko swoje. Od najdrobniejszego przewodu, rozumiesz? Po zespół wstawienniczy. Wiecie, ilu stawienników jeździ z bratem Reinhardem Bonke? 100 stawienników tylko! Wozi ich po Afrykach, po różnych miejscach. 100 tytanów, trzeba ich zachotelować, trzeba im dać jeść. Zgadza się? To jest, to są, to jest batalion ludzi. Bo, mówi, bo, bo oni mają samolot, a czym mają jeździć? Po Afryce, albo po innych krajach? Jak tam nie ma dróg, to trzeba troszeczkę spojrzeć z Bożej perspektywy. Troszkę zobaczyć to. Wiecie ile? Co się dzieje, jeżeli Ty wjeżdżasz do afrykańskiego kraju i chcesz głosić Ewangelię, a tam jest na przykład komunistyczny kacyk? Reinhard Bonnke o tym powiadał. Idziesz do niego i mówisz, panie generale chcemy tutaj rozbić nasz namiot ewangelizacyjny, on mówi 100 tysięcy dolarów, możecie głosić. No i co? <grytanie> Musisz dać łapóweczkę, 100 tysięcy, jak chcesz dbawiać ludzi, o tym się nie mówi w mediach. Tylko się najbardziej skrytykować. Wiesz o co chodzi? Ale ci ludzie sobie bebechy wypruli Bebechy sobie wypluli. Bebechy sobie wypluli. Dlaczego? Bo poznali Boże priorytety. Amen. Bo poznali Boże prawidła i postanowili, że będą mieli Boże plany, Boże cele i Boże dążenia. Życie swoje położyli. Taki nawrócony ksiądz, na ładną rzecz mówi. Dla mnie jedynym dowodem, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to jest to, że życie swoje kładzie. A nie żadne tam wyznania. Nie, Amen. nie żadne melodyjki. Kładziesz życie. Ale kiedy możesz położyć życie? Kiedy znasz prawa rządzące duchową rzeczywistością. Kiedy ty wiesz, że tak, to tak, a nie, to nie. Wtedy kładziesz życie swoje. Dusza nasza wymaga dostosowania jej do systemu wartości ducha. To nie jest tak, że to co my czujemy, co my myślimy to jest, to, jest, to teraz jest ważne dla nas. Nie jest ważne! W ogóle to nie jest ważne co nasza duszyczka sobie myśli. Nasza duszyczka ma służyć naszemu duchowi. Amen. Nasze emocje mają służyć naszemu duchowi. Nasze myśli mają służyć naszemu duchowi. Nasze ciało ma służyć naszemu duchowi. Taka jest prawda o nas, bo w duchu mamy prawa, a nie w naszych emocjach, a nie w naszych myślach. Ja mam takie głupie myśli, czasem ja się modlę i czasem mam takie głupie myśli, że nie pytam, jakie ja mam głupie myśli. Ktoś mówi, jakie masz myśli, jak się modlić? Ja mówię, nie pytaj, nie muszę je gromić, czasami muszę przerwać modlitwę, zgromić te myśli w ogóle i dalej się modlić, bo ja mam straszne głupoty w głowach. Śnią mi się czasem takie głupoty w człowieku. Niektórzy takie piękne sny mają prorocze, ja nie. Ja czasem mam, a najczęściej to mi się głupoty śnią. I muszę rano wstać i się obmyć w krwi Jezusa, bo miałem taki głupi sen, że po prostu już aż w głowa pęk. Dlaczego? Bo mnie diabeł nie mówił, na przykład. Ale ja się nie będę zastanawiać, jak się czuję. Albo taki miałem sen. Co się stało? Miałem taki potworny sen. Nic się nie stało. Wstaję, opływam się w krwi Jezusa, wyciągam z ducha Boże priorytety i idę do przodu. Co mnie to interesuje? Mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie to. I Ciebie też nie musi obchodzić. Księdza Izajasza, 33 rozdziale. W 13 wersie. 33 rozdział. 33 rozdział. 13 werset. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie, wy bliscy, moją moc. Musisz zagłębić się w Boga i zobaczyć Jego system wartości, ulokowany w naszym duchu. Musisz zobaczyć, zobacz, co mówi Bóg. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie, wy bliscy, moją moc. Bóg mówi, zacznijcie uważnie słuchać i zacznijcie poznawać, zacznijcie się interesować moimi zasadami, moimi regułami, zobaczcie co robiłem przez wieki i zobaczcie co robię teraz, przyjrzyjcie się temu, zobaczcie to, zobaczcie te rzeczy, dostrzeżcie je. Rozumiesz, my nie możemy chodzić chaotycznie, chodzimy chaotycznie. Nie! Ja widzę chaotyczne rzeczy, od razu odcinam je od siebie. Pyk, łup, pyk, łup. Wokół jest różnego rodzaju chaos. Chaos. Wiecie, my nie mamy za specjalnie dużo przyjaciół, znaczy mamy przyjaciół, ale oni... Kiedyś mieliśmy, kiedyś mieliśmy dużo więcej znajomych, wśród usługujących i innych, innych osób. Natomiast kiedy zaczęliśmy oddzielać prawdę od fałszu, to strasznie szybko grono naszych przyjaciół zmniejszyło się. Kiedy zaczęliśmy oddzielać prawdę od fałszu. Po prostu. Kiedy mówiłem w oczy jakimś przywódcom, mówię, ale zwiedziony jesteś. Ja? Ty mówię. Dlaczego? Ja mówię, powiem ci dlaczego. Tak, tak, tak, tak i tak. Co ty gadasz? Ja mówię, no tak. No. Mylisz się? Nie, nie mylę się, bo widzę owoc. Widzę co robisz. Widzę, że inaczej głosisz, tak? A inaczej żyjesz. Ja żyję tak jak głoszę naprawdę żyję tak jak głoszę cały czas tak żyję, tak mieszkam, tak mam A żyję tak jak głoszę ja w ogóle inaczej nie umiem. ja w ogóle nie mógłbym inaczej bo fałszywa waga jest uchydą dla Pana ja się nie wstydzę swoich potknięć i oficjalnie o nich mówię wprost dlaczego on się tego wstydzić? jestem człowiekiem ale też te wymagania, które stawiam ludziom, stawiam też sobie. Moja żona jest świadkiem. Te wymagania. Ja nie mam dla siebie lżej. Ja nie mam. Wiecie, jaką mam zasadę? Choćby wszyscy mnie zostawili i tak zrobię, co trzeba. Sam. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Dlaczego? Bo wiem, że jest Boży priorytet. To pójdę i to zrobię. Sam. Jeśli będzie taka potrzeba, nie będę się oglądał, jest coś do pomocy? Pamiętaj, coś Ci powiem zupełnie inaczej, jak idziesz i wykonujesz dzieła Boże, to znajdą się pomocnicy, prawdziwi pomocnicy. Ludzie, którzy będą dawali Ci swoje pieniądze, ludzie, którzy będą dawali Ci swój czas, będziesz wykonywał dzieła Boże, będziesz miał prawdziwych przyjaciół Bożych. Może nie będzie ich za dużo, ale pamiętajcie, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i po Jego w wstąpieniu było na ziemi tylko 120 chrześcijan, siedzieli w wieczerniku, mężczyźni, kobiety, siedzieli w wieczerniku i modlili się. 120 osób na ziemi. Cała reszta odpadła. Nikt się więcej nie nawrócił. Cała służba Jezusa. Wiecie co, to, co Jezus zrobił? Po trzech i pół roku służby, mimo że karmił tysiące, uzdrawiał tysiące, uwalniał tysiące, zostało 120 osób, kochani. 120 osób. 120 osób. Jest taka anegdota, że Jezus wstępuje do nieba. Janio do niego podchodzi i mówi: Panie, a co teraz? A Jezus mówi: Ale z czym? No, z ziemią i w ogóle, no. A Jezus mówi: No. Wyszkoliłem grupę, są wypełnieni moim Duchem Świętym nie? i to wszystko, nie, no. a jaki plan jest B? Pytałem, jeśli na przykład zawiodą, jeśli się wykruszą, a jest ale nie ma planu B. Nie istnieje plan B. Jest tylko jeden plan, zostawiłem 120 osób w jerozolimskiej chałupce tak wypełniłem ich moim duchem i za pomocą tych ludzi zamierzam uruchomić moje królestwo na ziemi nie ma innego planu oni poznali moje priorytety oni poznali moje cele moje plany i moje dążenia i teraz zrobią z tym to co będą chcieli i liczę na to że mnie kochają. Liczę na to, że się nie wysypią. Bóg narodził Cię ze swojego Ducha. Bóg wypełnił Cię Duchem Świętym. Bóg objawił Ci swoje plany, cele i dążenia. Bóg pokazał Ci swoje priorytety. Bóg powiedział, że gdziekolwiek pójdziesz, będzie z Tobą. I teraz liczy, że się nie wysypiesz. Liczy na to. On na nic innego już nie liczy. Nie ma planu B, przyjacielu. Nie ma czegoś takiego jak szczególne dotknięcie. B.